Urząd Bezpieczeństwa ma dość. Choć UB nie przyjmował biernie dokonań partyzantów, to początkowo był bezradny. Po zabójstwie dyrektora kopalni Silesia represje nasiliły się. Aresztowano żonę, matkę i teściową Bartka. 13 listopada 1945 roku funkcjonariusze UB zjawili się w domu ojca Anny Szwedy, pseudonim Annuszka. Zarzucili mu, że utrzymuje kontakty z Bartkiem. Po wywiezieniu ojca przez ubowców Anna sama opuściła dom rodziców. Od tej pory ukrywała się u znajomych i na Baraniej Górze. Annuszka wyznała, że jej ojca sypnęła jedna z aresztowanych łączniczek. Siedem dni później funkcjonariusze UB wrócili do domu Szwedów. Przywieźli z sobą zatrzymanego. Był przywiązany do maski samochodu ciężarowego. Zaprowadzili go na podwórko i tam kazali kopać mogiłę, opowiada Anna Szweda. Ojciec nie miał siły tego zrobić, więc żołnierze sami wykopali dół. Padły dwa strzały w tył głowy, potem ciało wrzucono do grobu i zasypano. Annuszka już tego nie widziała. Wie o tym jedynie z relacji sąsiadów. Kilka dni później z przymusowych robót w Niemczech wrócił Franciszek Szweda, mąż Anny. Od niej dowiedział się, co się stało. Chciał zorganizować pogrzeb teścia. W bielskiej prokuraturze zdobył zgodę na pochówek. Wykopał zwłoki. W domu przygotował je do pogrzebu. Do pochówku jednak nie doszło, bo w nocy. Ktoś wykradł ciało. Kilka lat później Annuszka dowiedziała się od brata męża, że zwłoki usunęli podstępnie ludzie z UB. Szwagier usłyszał o tym od funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, który powiedział też, że ciało porzucono na jakimś śmietniku w Bielsku. Antoni Pająk, funkcjonariusz UB przesłuchany przez prokuratora Zopola, stwierdził, że za zabójstwem ojca Anny Szwedy stoi Czesław Gęborski lub Jan Zieliński. Obaj byli do tego zdolni. Byli zaufanymi Leona Weintrauba, oświadczył. Bracia Franciszka Maślanki z Ciśca, Józef i Karol, wstąpili do oddziału Bartka w 1945 roku, od tamtego momentu Franciszek ich nie widział, ale rok później w marcu został aresztowany przez UB właśnie za to, że bracia są w lesie. Najpierw osadzili mnie na milicji w Żywcu, milicjanci mnie nie bili, opowiadał prokuratorowi Franciszek Maślanka. Na pierwsze przesłuchanie przyprowadzili jakąś kobietę, która zeznała, iż widziała pod moim domem braci, którzy wynosili jakieś placki. Przy drugim przesłuchaniu zapytałem ją, czy mnie zna i czy wie, gdzie mieszkam. Przyznała, że nie wie. Później Maślankę w swoje ręce wziął Urząd Bezpieczeństwa. Na dzień dobry dostał dwa razy w twarz. Chcieliby się przyznał, że tak jak bracia jest partyzantem. Nie wierzyli, że nie należy do zgrupowania Bartka. Bili. Na kolejnych przesłuchaniach pokazywali zeznania niejakiego Grzegoszka, który go pomawiał. Z tym Grzegorzkiem, który też siedział na ube, nigdy już się nie spotkałem, bo wkrótce umarł. Pamięta Maślanka, którego... Niebawem zwolniono. Kilka lat później pojechał do rodziców, którzy mieszkali za Apaczkowem na Opolszczyźnie. Miał dostać od nich prosiaka. Nie zdążył nawet wejść na podwórko, bo zatrzymało go trzech ubeków. Przyjechali za nim prosto z Żywca. Zabrali go na posterunek B w Ząbkowicach Śląskich. Przesłuchiwali w czterech. Jeden siedział za biurkiem, pozostali bili. Chcieliby się przyznał, że należał do bandy Bartka. Nie przyznał się, więc dostał w głowę taką żyłą, pięćdziesięciocentymetrowym sztywnym przedmiotem, a później pięścią w twarz. Przewrócił się. Ściągnęli mu buty i tłukli żyłą po piętach. Wybili mu też dwa zęby. Franciszka Maślankę przewieźli do żywca. Siedząc w areszcie, zobaczył przez małe okienko znajomą kobietę z ciścia. Poprosił ją, by dała znać jego żonie, że tu jest. Żona przyjechała z listem od mamy, w którym ta pisała, by syn przyjechał po prosiaka. Dopiero wtedy uwierzyli i go wypuścili. Karol Sochlich, pseudonim Kordian, z żywca. wiedział, że interesuje się nim UB, co nie wróżyło niczego dobrego. Dlatego zdecydował się zasilić szeregi Narodowych Sił Zbrojnych. Poszedł na górę Romanka. Spotkał patrol partyzantów. Przyjęto go do grupy Sztubaka, w której przeszedł szkolenie. W 1946 roku KBW zrobił dużą obławę na grupę Sztubaka. Podeszli do nas z trzech stron. Od góry Boraczej, od Żabnicy i od Korbielowa, wspomina Sochlich. Oddział się rozsypał i ludzie pouciekali w różne strony. Już po wszystkim, jak się zebraliśmy, Sztubak zdecydował, że dla bezpieczeństwa musimy się podzielić na mniejsze grupki. Latem 1946 roku szły na nas obławy za obławami, opowiada Sarna. Pewnego dnia wracając z patrolem, Sochlich natknął się na żołnierzy. Doszło do walki. Odłamkiem granatu oberwał w nogę. Stracił przytomność. Gdy się ocknął, stali nad nim żołnierze, a sanitariusz opatrywał mu nogę. Od jednego z żołnierzy usłyszałem, że żałuje, iż skończyła mu się akurat amunicja, bo by mnie zastrzelił. Dostałby dwa tygodnie urlopu i 500 złotych premii, opowiadał prokuratorowi z IPN Karol Sochlich. Jesienią 1946 roku do walki z partyzantami skierowano kadetów ze szkoły podoficerskiej WOP w Gliwicach, którzy mieli wspomagać Wojska Ochrony Pogranicza. Wśród nich był Józef Dmowski z Rucian. Zdarzało się, że żołnierze byli rozbrajani przez partyzantów, Dmowski trafił do plutonu stacjonującego w Jaworzynce. Jego dowódcą był porucznik Józef Wolnicki. Mówił nam, aby nie angażować się za bardzo w działania zbrojne z partyzantami, gdyż mogą być wśród nich nasi znajomi albo krewni, wspomina Józef Dmowski. Wcześniej w czasie wojny sam należał do Narodowych Sił Zbrojnych. Po szkole został żołnierzem zawodowym. Obawiał się, że po przejściu do cywila mogą go spotkać represje za przynależność do NSZ. Genowefa Łajczak-Madejczyk z ciśca była łączniczką ukrywającą się pod konspiracyjnym pseudonimem Jodła. Pewnego dnia ubecy przyszli do domu po jej brata Stanisława Łajczaka pseudonim Wtorek. Ona odpowiedziała góralską gwarą, że brat poszedł. Odeszli. Wrócili po dwóch dniach z zarzutami, że ich okłamała, ponieważ brat nie jest żadnym posłem, bo sprawdzili. Wtedy Jodła odparła zgodnie z prawdą. Brat poseł do lasu. Mimo wysiłków partyzantów, komuniści umacniali się przy władzy, a nadzieje na kolejny światowy konflikt gasły. Znaczenie i siła partyzantów zaczęły maleć. Przez kilkanaście miesięcy ludzie Bartka opóźniali wprowadzenie komunizmu na podbeskidziu. Przyszło im za to zapłacić najwyższą cenę. Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął rozpracowywanie grupy Bartka już z chwilą ustalenia wrogiej działalności członków Narodowych Sił Zbrojnych. Ruszyły działania operacyjne. Bezpieka starała się przede wszystkim pozyskać współpracowników, którzy mieli dostarczać informacji obrazujących skład grupy i teren jej działania. Do jesieni 1945 roku działania UB natrafiały jednak na poważne trudności wynikające początkowo z dość słabego rozeznania w terenie, uważa Tomasz Kurpiesz z katowickiego IPN. Działania UB na Podbeskidziu utrudniało również silne poparcie miejscowej ludności dla partyzantki antykomunistycznej, dodaje. Nie bez znaczenia było także słabe rozpoznanie, górzysty teren i dobra organizacja grupy. Te czynniki nie dawały bezpiece szans na łatwe odniesienie sukcesu. Leśni ludzie właściwie do lata 1946 roku nie doznali poważniejszych strat ze strony UB. Mnożyły się za to przypadki egzekucji na osobach współpracujących z organami bezpieczeństwa. Przodował w tym szczególnie oddział śmiertelni, dowodzony przez Zdzisława Krausego, pseudonim Andrus.